Najlepsze polskie podcasty, najlepsze polskie podcastowe głosy. Wszyscy razem, wszyscy w jednym miejscu. Podcastofon.pl Nadajemy to, co chcemy, a przy okazji to, co ty lubisz najbardziej. Podcastofon.pl Jedyny polski serwis podcastingowy bez cenzury. Bez cenzury. Bez cenzury. Witamy w przeglądzie podcastów Podcastofon za miesiąc sierpień. Na razie ze mną jest tylko jeden gość w postaci Sirmacika. Buczącego z Firmacka. Tak, ładnie. Cześć, witam wszystkich. A poza tym jeszcze oczekujemy stałego współprowadzącego, czyli Andrzeja, ale również będzie kilku kolejnych gości, którzy miejmy nadzieję już niedługo się pojawią to co? Zaczniemy może bez nich. No, co poradzić? No to myślę, że jako najwięcej słuchania, hardkorowy słuchacz podcastowy możesz polecić, wiesz. swoje, swoje typy. No, bo przynajmniej jeden. Oj, ja tych typów mam dużo. Moja lista uporządkowana kończy się na 24 sierpnia, a zaczyna się 2 sierpnia. Natomiast po tym jeszcze słuchałem podcastów, tylko nie chciało mi się ich dodawać do listy. To co idzie na pierwszy ogień? Myślę, że na początek pójdzie 19 odcinek podcastu Mysz Masz pod tytułem Geek a Sprawa Polska W tym odcinku e, prowadzący tak naprawdę kojarzę tylko pana Cerana i Mysz sorry trzeci prowadzący, że nie kojarzę jak się nazywasz e, rozmawiają właśnie na temat e, pojęcia jakim jest niewątpliwie pojęcie geek e, czy to ma e, uzasadnienie w, w przypadku na przykład komiksów, gier czy tylko na przykład w IT e, próbują też znaleźć polskie określenie za geeka właśnie. I co znaleźli? No jak na razie y, polecam wysłuchać podcastu. Nie będę tutaj okej okay. no zdradzał. tak muszę zdradzić to nie po to słuchać. Dokładnie. A poza tym mam też na przykład taki podcast jak Tyflo Podcast 7 sierpnia pod tytułem Polska Audio Przewodnik i World Explorer Gold. Ten odcinek Tyflo Podcastu opowiada o dwóch programach na iPhone'a. No ale dobra, nie będę tutaj się wyśmiewał z użytkowników i sprzętów. Natomiast sam. Znaczy, programy... w kontekście tego podcastu wydaje mi się, że akurat iPhone, z tego co rozmawiałem z Michałem, jest i platforma Apple jest najlepiej dostosowaną tak. dla, e, dla ludzi o jakiś jakichś e, tych zmysłach. W związku z czym e, akurat tutaj myślę są całkowicie uzasadnione i, i dosyć spodziewane, często powtarzające się recenzje jakichś urządzeń czy też aplikacji dla, dla osób, które tego potrzebują. Jak najbardziej. Bo spędziliśmy długie godziny rozmawiając właśnie na Skype'ie, po, po którejś audycji, e, już nie pamiętam, tych której w każdym razie, e, mieliśmy właśnie taką długą rozmowę na temat tego, jakie platformy są najlepiej przystosowane, jak to tragicznie wygląda na Androidzie, albo jak lepiej dostosowywać strony. Do, do wyświetlania właśnie i korzystania przez takie aplikacje gdzie okazało się, że jest bardzo jedna, jedna bardzo prosta rada, wystarczy stosować standardy. To prawda, szczególnie dodawać dodawać do opisy. Tak, ale nawet wiesz, bez tego wystarczy, że dodajesz na przykład robiąc stronę dodajesz do linka opis, tak, alt i w tym momencie już aplikacja która czyta ekran jest w stanie y, do, poprawnie obsłużyć wszystkie elementy znajdujące się na stronie. To Więc prawda. to nie jest dużo roboty, tylko trzeba takie drobne szczegóły uzupełniać. Ale, ale wracamy do podcastu. W tym podcaście omawiane są dwa właśnie audioprzewodniki, e, czyli programy, które oprócz tego, że są normalnymi przewodnikami, po polsce w tym wypadku, chociaż World Explorer Gold jest światowym, uh -huh. mają e, funkcje udźwiękawiające, które pozwalają nam, e, nam posłuchać, jeżeli nam się nie chce czytać, a osobom niewidomym. E, dotrzeć w jakikolwiek sposób do tejże informacji. To tyle, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast. Generalnie polecam, jeżeli akurat masz iPhone'a i chciałbyś pozwiedzać Polskę, tudzież Świat, to why not? Tym bardziej, że wcale nie są jakieś e, drogie te programy. Mhm. A pamiętasz może, jakie to były rzędy, jak to był rząd ceny? Wiesz co, nie po, pamiętam, 10, Poniżej 10, były... poniżej 10, niedrogie? Chyba poniżej Ustalmy 10. Poniżej 10. No, bo tak żebyśmy ustalił mniej więcej, ile znaczy nie drogie. No, wiesz, to było 7 sierpnia, więc... Mhm. Rozumiem. No, ja mam teraz podcast z 8 sierpnia, tak dla odmiany. Aha. Czyli podcast powyżej uszu. Kilka słów wstępu. To jest nowy projekt podcastowy. Podcast powyżej uszu. E Akurat kilka słów wstępu, to taki krótki odcinek wstępny. E, tutaj autor opowiada, e, o czym zamierza mówić w swoim podcaście. I no, ja tego wysłuchałem. Taki typowy wstępniak. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo. Natomiast no, w tej chwili już można by powiedzieć, że po owocach i poznacie... I będą omówione w dzisiejszym podcastofonie kolejne odcinki tego podcastu. A to taki przeciętny wstępniak. Jednakże no, wiem, że trzymamy kciuki. I pozdrawiamy gorąco i ciepło. Jak najbardziej. A powiedz mi, czy słuchałeś, może, tyflo podcastu o sporcie niewidomych? Eee, zacząłem słuchać, natomiast niestety musiałem przerwać i nie mogłem wrócić. Natomiast byłem bardzo zainteresowany. I myślę, że jak będę miał jeszcze czas, to jest dalej na liście i będę go słuchał dalej. Mhm. No bo właśnie A ty tym... przesłuchałeś? Tak, jak najbardziej przesłuchałem tego podcastu i z tego, z tego sztyflo podcastu dowiadujemy się, w jakich dziedzinach sportowych niewidomi mogą brać udział. Mhm. E, I wbrew pozorom nawet może być to kolarstwo. Nie wiem, czy dosłuchałeś do tego momentu, bo to było troszkę chyba tak. ja poza dosłownie dwóch minut. Usiadłem, u, u zacząłem słuchać, po czym zostałem wywołany i musiałem przerwać. Natomiast bardzo jestem zainteresowany bardziej, że mam dosyć sporo styczności z rozmaitymi sportami do, y, osób niepełnosprawnych, więc temat mnie jak najbardziej interesuje. Tam akurat znam go bardziej od strony szermierki, szyb niepełnosprawnych czy, czy pingponga, na przykład. Ale y, temat dla osób niewidomych też bardzo mnie zainteresował, więc gdzieś to cały czas mi krąży po głowie. Jak tylko będę miał w no, chwilę znowu na słuchaniu podcastów, to będę ją wykorzystywał na to. Hmm. Ale też takie sporty jak pchnięcie kulą, czy no nie wiem, nie pamiętam, czy to był tam rzut o szczepem. <głosy> no w każdym razie... My teraz możemy przejść do podcastu rocznik 77. To też kolejny odcinek pierwszy. A jest taki... jeszcze przepraszam, ano. jest że to szczepem na Igrzyskach Paralimpijskich osób niewidomych. O, Zawodników niewidomych. wygoglałem jeszcze wiesz, bez przesłuchiwania jest. Hmm. No. I kontynuując. Kontynuując to znowu pierwszy odcinek i to taki naprawdę pierwszy pierwszy, bo w roczniku 77. Będzie, będzie podwójna numeracja, ponieważ Rocznik 77 to jest taki ala kombinat podcastowy produkcji Andrzeja Famielca, który z nami miał być, ale go nie ma. Miejmy nadzieję, że jeszcze go nie ma. Eee, no, my i... No właśnie. I w tym odcinku Andrzej e, siedzi sobie pośród świerszczy. I opowiada, jak to było za jego czasów. Jak się żyło, jak się spędzało wolny czas. I też opowiada pokrótce, co będzie się pojawiało w roczniku 7.7. Ale myślę, że nie będę zdradzał, bo również w tym miesiącu pojawią się kolejne odcinki tego podcastu, które również zostaną omówione. No tak się odgrażał, że, że, że zacznie i nareszcie zaczął znowu nadawać. A teraz powiedz mi, czy słuchałeś może agenta na trasie wywiadów z Korwinem? Eee, nie słuchałem, natomiast widziałem, że wyszedł. Ja tak, w ogóle mam wyszedł. do ciebie takie pytanie, jakbyś mógł powiedzieć, jak ty to robisz, że do tyle tych podcastów słuchasz, bo ja staram się gdzieś wiesz, być w miarę na czasie, ale jeszcze mi to nie wychodzi. Jaki jest twój sposób na to, że to chcę, czy nie znajdziesz czas na te podcasty? Wiesz, w sierpniu dużo pracowałem. I w związku, w związku z tym spędzałem wiele czasu w samochodzie, w pociągu, czy też po prostu pracując, tak, grzebiąc w elektronice. No i wtedy mm -hmm. nieocenionym dobrem są słuchawki. W moim przypadku Bluetooth, więc w ogóle jest super. Mm -hmm. I wtedy można znaleźć czas na słuchanie. I ty to robisz na telefonie, tak? Podcasty, tak z podcastów, z jakiej aplikacji korzystasz? Korzystam z aplikacji Beyond Pod na Androida. Nie jest to aplikacja bezpłatna. W tej chwili Aha. nie jestem w stanie powiedzieć, ile kosztuje, ale jeżeli jesteś zainteresowany, to mogę to dla Ciebie sprawdzić później. Już to już sprawdzam. Przy okazji możemy też powiedzieć. Jest bardzo kosztuje. fajna. Ja w tej chwili używam wersji beta. Zaraz Ci nawet powiem dokładnie, która to beta jest. Aha. To jest Beyond Pod 319. 3.1.39 to jest beta 39 wersji 3.1 i jest całkiem w porządku także ja nie narzekam bardzo ładnie wygląda troszkę no nie oszukujmy się ale pomarańczowe akcenty nie pasują do stylistyki Androida natomiast ogólnie jest przyjemna używam też tej aplikacji jako czytnika normalnych RSS-ów, chociaż widać że Aha. jest ukierunkowana na podcasty jako takie Ciekawe, tak powiedzieć właśnie znalazłem to w Google Play i jest to aplikacja bezpłatna. E, tak, ale trzeba do niej dokupić unlock key, jeżeli A, chcesz okay. y, skorzystać okay. z pełnych możliwości. No, no to w każdy, no to jest taki sposób, że też super. Jak już tylko mój smartfon znowu zacznie działać, to będę próbował. E, dam dalej w przeglądzie z rzeczy, tak może zamiast spytać, czy słuchałem, czy nie, to może ja się, czy, czy lecimy, jak tam szło w kalendarzu. Wiesz co? Ja ci zaraz audycjami. jedną rzecz dam poza anteną. Aha. Tutaj na czacie wyślę. Moje słuchanie się zaczęło w drugiej połowie sierpnia. <laughs> to tutaj wysłałem ci na czacie niepełną listę tego, co, co słuchałem. Okej. Okay. No. A ja może jeszcze... będę, ty sobie tam otwórz, a ja opowiem właśnie o agencie na trasie wywiadów. To jest jeden z odcinków wakacyjnych, jeden z odcinków z Polski. W momencie, kiedy agent był w Polsce, zresztą właśnie w okolicach tego czasu miałem okazję się spotkać z agentem Tomkiem na żywo. Bardzo mhm. bardzo ciekawy człowiek i zupełnie nie tak sobie go wyobrażałem, powiem szczerze. Ale coś w tym jest. To tak, tak samo jak, jak Andrzej się ze mną pierwszy raz spotkał, to stwierdził, że też się sobie mnie inaczej wyobrażał. Szczególnie, że, że, że ja przynajmniej widziałem jego mordkę na zdjęciu, bo taki miał awatar. Anyway, wywiad z Januszem Korwin-Mikke był przeprowadzony w dosyć spartańskich warunkach, ponieważ było to na jakiejś uczelni. I tak naprawdę agent nie miał za bardzo możliwości, żeby zadać wszystkie pytania, które chciał panu prezesowi. Tak? Prezesowi? Wodzowi? Uh -huh. Królowi? Uh -huh. <laughs> Korwin Król? No i oczywiście wywiad jest określony komentarzem przed i po e, ze strony agenta. Generalnie polecam. E, zadawał troszkę niewygodnych pytań. To tyle jeżeli o. chodzi o agenta na trasie wywiadów. A to jeszcze pozbyć informacji czy się uchylał czy odpowiadał. E, to znaczy na część odpowiedział, część wyminął. Uh -huh. A teraz przejdziemy do podcastu Powyżej Uszu. Kurde, Powyżej Uszu już z tym podcastem, nie? A będzie to podcast zatytułowany 11 Beat Studios. E, otóż w tym odcinku autor podcastu wybiera się właśnie do studia 11-bit, które to jest autorem gier typu indie, które mhm. można było między innymi w Humble Bundlach kupić. Pojawiają się takie ciekawostki, jak na przykład to, że w tymże studiu wszyscy pracownicy chodzą na Bosaka. No. Tak. Takie całkiem przyjemne, świeże spojrzenie na na, na temat gier, taki wywiad, właśnie na temat 11 z e, pracownikami, właścicielami 11, 11 Beat Studios. No, to tyle jak na razie. Um, kolejnym podcastem jest Rocznik 77, odcinek drugi. Ale jak już mówiłem, ten odcinek drugi jest troszkę tricky. Bo tak naprawdę to jest radiokogut domowy, odcinek 32. Tak dla odmiany. Zaskoczkę. W którym to Andrzej e, zabiera swoje ryjówki e, do krakowskiego zoo. I tam właśnie się pojawia e, bakmader, czyli połączenie, taka krzyżówka dromadera i baktriana. Ja się zastanawiałem, czy bakmader powinien mieć e, jeden, dwa, a może trzy garby? <laughs> <laughs> Także. No, tutaj dużo, dużo głosu zabierają dzieci, Andrzeja, e, wypytywane, tak można powiedzieć, że ciągną je za język. Jest dużo takiej, taki, takiej właśnie dziecięcej gadki typu właśnie ten bakmader. <laughs> a możemy teraz właśnie przejść do podcastu Anusz Witelec, który był drugim podcastem z 11 sierpnia, którego wysłuchałem. A nosił on tytuł rogaliki drożdżowe i knedle bułczane w sosie biało-czerwonym. Taki mm. patriotyczny odcinek, prawda? Ten sos biało-czerwony. No. No w każdym razie Paweł. Aż który... się zrobimy głodne po takim tytule. <śmiech> anyway Paweł, który miał tutaj z nami też być. Miał być, nawet był wczoraj na testach. <śmiech> i, <śmiech> I Jacek, który jest współautorem podcastu Anusz Widelec rozmawiają w pierwszej części na temat rogalików, czyli dostajemy wskazówki jak te rogaliki powinny być pieczone, jak zawijać farsz w tym cieście, żeby, żeby nam się nie wylewał, żeby wszystko było ok. Przepraszam. A w drugiej części odcinka e, dowiadujemy się e, o tym, jak w bardzo prosty sposób zrobić sobie e, przekąskę taką obiadową e, niewielkim nakładem pracy, e, ponieważ knedle bułczane takim niewielkim nakładem pracy są robione. A sos biało-czerwony? A o tym to już posłuchajcie sobie odcinka. Buczysz. Staram się, nie. nawet wiesz, bo zauważam, że pomaga jak trzymam kabel i wciskam go w port rzeka, więc to właśnie wykonuję. Muszę zakupić zewnętrzną kartę USB, bo się zrobiło kiepsko. Hmm. No teraz możemy przejść do 12 sierpnia. A 12 sierpnia wsłuchałem wydania głównego z Hugo. Pod tytułem niewątpliwie biały katolik Twój sorry. Biały Polak, biały katolik, jest Polak jest katolik jest lepszy. Taki butny tytuł, przekarny. Tak, jak najbardziej. I w tym odcinku Hugo wraz z Martinem debatują na temat y, tego, w jaki sposób, znaczy między innymi na temat tego, w jaki sposób Mariusz Max Kolonko mówi jak jest, o tak powiem i opisuje świat podkreślając, y, że to są, prawda, y, muzułmanie y, odpowiedzialni za y, takie, a nie inne wydarzenia. No ale mhm. jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, to myślę, że warto tego też posłuchać. Chociaż audycja, jak tak, każde w długie wydanie... Tak, z tą wydanie, sprawą jest... i z podcastem e, Maxa Kolonko był jeszcze taki e, dosyć ciekawy, krótki, dosyć, 6 minut chyba trwał klip e, zrobiony przez serwis na temat, e, gdzie pan machała poświęci chwilę po to, żeby w podobnym stylu jak Max Kolonko prowadzi swój podcast, wytknąć jego błędy. I pewne niedorzeczności czy też niedokładności, i wręcz wskazać, gdzie, gdzie, wręcz, gdzie świadomie mówi nieprawdę. Także myślę, że to taka ciekawa konfrontacja, właśnie z, z tym, co można usłyszeć w podcaście Meksykonamko. No tak, nie wiem, czy, czy zdarzyło Ci się tego słuchać i oglądać to, to co Meksykonko publikuje? Tak, natomiast nalegałbym, żeby nie nazwać tego podcastem, bo ja rozdzielam jednak podcasty i wideokasty. I mhm. tych drugich nie darzy szacunkiem, ponieważ no, uważam, że to jest pójście na łatwiznę, ale dobra to nie jest y to nie jest temat dzisiejszej audycji? No, znaczy, wiesz, myślę, że póki nie ma reszty gości, też możemy o tym podyskutować. Taki mały off-topic. Możemy dzisiaj skończyć o północy, no. nie ma problemu. Także, na przykład, jeśli idzie o polskie wideokasty, to rzeczywiście tutaj, można to i znać później bo gdzieś jest mało takich elementów, które rzeczywiście wykorzystują i mało jest takich wideokastów, które rzeczywiście wykorzystują możliwości, jakie daje to, że dodają wideo do swojego yy, tak do swojego nadawania. Bo ja rozumiem, moje ja rozumiem to na przykład w przypadku wideokastu yy, Jakobiaka, yy, gdzie fajnie jest zobaczyć te gwiazdy, jak one tam siedzą, tak i jest to jakaś tam wartość, bo z reguły są to aktorzy, którzy często raczej poznajemy po tym jak wyglądają, bo nie zawsze pamiętamy ich nazwiska. Czy czasem pani zobaczyć głos, który się zna, albo człowieka o którym się słyszało, jak on wygląda, jak, jaką ma mimikę, czy jak się zachowuje, więc tutaj jest to spora wartość dodana, że jest to wideo. O tyle, no wreszcie jakoś tak mi trochę tego brakuje. No hmm. Ale powiedz mi, co sądzisz o wideokastach, w których przez na przykład godzinę po prostu siedzą dwie osoby, i gadają i oglądasz ich twarze czasami z różnych. No nie ujęć, mam ochoty, dlatego i... uważam, że wideo powinno wideo powinny, powinny mieć taką formę bardzo krótką. Ale właśnie, i jeszcze na przykład nie wiem, raz na odcinek albo dwa razy będzie jakiś przerywnik filmowy. Moim zdaniem jest to totalnie bez sensu. W długich formach jak najbardziej. Na przykład odcinek tak jak stroniczy trwa nie więcej niż tam 6-10 minut to jest to taki moment, który specjalnie, zresztą ich jest fajnie oglądać, bo oni zachowują się ciekawie, czyli tak? czy, czy interesująco i jest to coś, co też bawi sam sposób, w jaki oni się zachowują, czyli często właśnie nie tylko siedzą, ale nie wiem, staną i coś pokażą i to jest interesujące. I tak szczerze mówiąc, z polskich wideokastów, mało kojarzę więcej takich, które w jakiś specjalny sposób tą wizję wykorzystują, a przy, patrząc na to za granicą, to nie ma problemu, tam naprawdę ludzie się nauczyli wykorzystywać wartość dodaną, jaką jest ta wizja. tak Mamy dużo różnorodnych efektów y, y, czy animacji. Y, tak, czy są na przykład przeglądy Rayoania Matt Johnsona y, equals, equals Free. Y, dosyć, y, zresztą bardzo najpopularniejszy, jeden z najpopularniejszych podcastów w internecie, gdzie sama wartość wideo jest genialnie wykorzystana. On poza tym teraz też zaczął robić podcast taki mocno gadany, który Trwa 20 minut, czasem troszkę więcej i szczerze mówiąc pierwsze odcinki dla mnie były strasznie nudne. Znaczy, no w ogóle nie, nie, nie oglądałem tej wizji, bo to nie było interesujące, to były znowu wiesz, dwie osoby siedzące przez 20 minut i opowiadające. Mówiły ciekawy, więc tego się dobrze słuchało, ale trochę żałowałem, że sobie nie mogę tego wrzucić na tak i odsłuchać gdzieś tam w drodze. to muszę przy tym siedzieć przy komputerze, bo z Marsą przestał działać, więc YouTube'a sobie też nie odpalę. A ja w takich krótszych formach sprawia się świetnie, i myślę, że warto właśnie pamiętać. Jeśli decydujesz na wideokast, to spróbuj coś dodać. Spróbuj zrobić, zrobić to tak, żeby rzeczywiście wideo było ważnym elementem, tym, który coś dodaje. Bo jeśli tego nie robisz, to pozostań tylko przy audio. Mhm, dokładnie. Ja myślę, że możemy przejść dalej do podcastu Aha. z 13 sierpnia. To jest podcast Powyżej Uszu. Breaking Bad łączy pokolenia. Ja tego podcastu nie polecam. Akurat yy, tej podserii Breaking Bad łączy pokolenia, ponieważ już pojawił się kolejny odcinek z tej podserii Breaking Bad łączy pokolenia w wykonaniu autorów podcastu powyżej uszu. Nie polecam zdecydowanie osobom, które chcą obejrzeć Breaking Bad, ponieważ roi się tu wręcz od spoilerów. Cały odcinek jest jednym wielkim spoilerem i domysłami autorów, co będzie w następnym odcinku Breaking Bad. Zdecydowanie nie polecam. Antytyp tygodnia, twu, typ miesiąca. Definitely. No dobrze, że, że, że tam jest jakaś informacja a propos spoilerów, czy tak po prostu? My nie, nie, wiem, nie czy ma czy tam jest żadnej okazji. informacji. No, to, to jest duży spoiler. błąd. To jest bardzo duży błąd. Który zachęcamy i proponujemy poprawę autorom. Poprawcie się nadać informację o spoilerach z tego film tak na ludzi, którzy oglądali. I zaznaczmy to. Mhm. No to teraz możemy przejść do podcastu Inny Koncept. W którym to podcaście e, słyszymy się z Pawłem Durajem, który siedzi e, wbrew tytułowi Wokół Noc, to tak naprawdę jest wieczór w tym podcaście. I Paweł sobie siedzi u siebie w rodzinnych stronach i rozprawia między innymi na temat e, przewozów e, kolejowych, dlaczego to jest mało rentowne i upada. I na temat reklamówki e, jakiejś tam lokalnej spółki przewozowej sądzę, że kolei śląskiej, bo to jego rejony. Mhm. Ja bym tylko chciał zobaczyć tą reklamówkę. Bo on tak o niej wspomina, wspomina. Ja chyba nawet skomentowałem, że chciałbym tą reklamówkę zobaczyć, ale jak na razie nic, nic, nic. To był inny koncept i jeszcze mamy z 14 sierpnia e, Tyflo podcast na temat Timtok o temacie Timtok 4. Tutaj panowie e, prezentują, a właściwie jeden pan prezentuje możliwości programu Timtok w wersji czwartej. To tyle. Jeżeli mo co mogę powiedzieć na temat Tyflo podcastu, bo tak naprawdę nic tam więcej nie było. Oprócz Trocha. No tak, no są takie audycje mocno tematyczne. Jak skupione na jednym temacie. E... A no. Coś no, no nam się było. pojawia z dniem 15 tak. sierpnia. A to jest y... Polish Jokes, Well Raport Martina, Wel, well, Lewa tywa umysłu. To jest podcast prowadzony przez Martina Lechowicza. I akurat ten, ten odcinek, Polish Jokes, jest in English, podcastem po angielsku. No i Martin opowiada, za dużo no i opowiada o tym, co według niego jest gorsze od wojny i dlaczego jest to związane z pieniędzmi. Ale nie chcę spoilować, także... Tyle z mojej strony. Jeżeli, jeżeli rozumiesz coś po angielsku słuchaczu, to zdecydowanie e, polecam ten odcinek e, podcastu Polish Jokes. Nie Polish Words, bo kiedyś był taki podcast. Myślę, że możemy teraz e, szybciutko przeskoczyć do 16 e, sierpnia. I 16 sierpnia pojawił się podcast opowieści pastora przedsiębiorcy pod tytułem W czym mogę ci pomóc? I w tymże odcinku podcastu e, ksiądz Andrzej Burzyński, czy pastor Andrzej Burzyński. Anyway Andrzej Burzyński e, z, <śmiech> raczy nas historyjką o tym jak potrzebował pożyczyć wiertarki i zadzwonił do przyjaciela który stwierdził, że spoko, pożyczę ci, ale wieczorem, ale jak to wieczorem, no bo trochę daleko, no i tak jeżeli chcecie wiedzieć co było dalej to polecam. No a później jest oczywiście cała, cała, cała historia o tym y, dlaczego warto pomagać i dlaczego nie przesadzać w tym. I kolejną wiedzą z tego dnia y, jest y, teoria chaosu, którą akurat hmm. mi się udało wysłuchać spiski w świecie popkultury, co dla mnie było bardzo ciekawą audycją, bo, no, bo mogę sobie posłuchać takich rzeczy jest taki ten relaks. E, omawiane są rozmaite e, tak, czy, o, zajawka, czy Paul, czy Paul McCartney, to e, sobowtór, Jim, Jim Morrison żyje, a kurt został zabity. E, niemożliwa jednak. I tutaj mamy później, oczywiście też na ziemi bibliografii, e, zarówno książki, jak i linki, więc przygotowajcie się chłopaki do audycji. I rozmaite wiadomości możemy posłuchać właśnie o, o e, kontrowersjach, tak, czy dochodzeniach fanów związanych z, ze śmiercią Kurt'a Cobaina. E, możemy też posłuchać o nowych spekulacjach na temat śmierci byłego Stonsa e, Fikcje w Egipcie, fikcje w Polsce, tego typu tematy, także gorąco zachęcam. E, są też informacje związane z Johnem Lennonem, Jim Hendrixem, e, Brianem Johnsonem Także całkiem fajna, taka relaksująca audycja. Z przyjemnością wysłuchałem. Mm -hmm. To ja myślę, że w tej chwili możemy sobie pozwolić na e, szybkiego dżingielka. I po dżinglu przejdziemy do dalszego omawiania podcastów z miesiąca sierpnia. Zapraszamy Was do stacji kontroli podcastów. Podcastofon, stacja kontroli podcastów, tak nazwaliśmy to nasze przedsięwzięcie i będziemy w nim przedstawiać. Nie, mówię, że stacja kontroli podcastów, bardzo mi się to podoba. Świetny pomysł. Generalnie jestem bardzo zły, że ja tego nie wymyśliłem, tylko Ty, no ale powiedzmy, że po starej znajomości jestem w stanie Ci to wybaczyć. No, generalnie wykwitło to, to ta cała nazwa w wspólnej trasie. Ta. Dobra, nie mówmy już na ten temat, bo... Właśnie miało być zero wycieczek osobistych. Wszystko Stacja kontroli zostało powiedziane już na ten temat. Wróciliśmy e, na antenę. Oh. To, był, to była audycja pod tytułem Spiski w świecie popkultury. Podcast Teoria Chaosu. A my możemy przeskoczyć do podcastu Caprifolium. To jest podcast 17 sierpnia pod tytułem Chaotyczny Filmowy. To jest dziesiąty odcinek podcastu Caprifolium. Także tutaj się należą fanfary i brawa, ponieważ podcast Caprifolium i jego prowadzący stali się podcasterami. Dziesięć odcinków strzeliło jak nic. A w tymże odcinku pojawił się również gość. Gość, który mimo, że mówił po polsku, to mówił z takim amerykańskim, albo raczej brytyjskim akcentem. Ponieważ wychowywał się na angielskich kreskówkach. Mhm. No i jak sam tytuł wskazuje, jest to odcinek chaotyczno-filmowy. Rozmawiają o, między innymi, o najnowszych produkcjach, które mieliśmy okazję Obejrzeć w kinach. Generalnie polecam. Odcinek dosyć długi, jak większość podcastów o kulturze, ale jest czego posłuchać. No i gość, gość jest ciekawy. To był podcast Capry A teraz możemy przeskoczyć do podcastu Dekompresor. Czy ty znasz projekt Dekompresor? Mhm. Jeszcze raz poproszę, proszę. Czy ty znasz projekt Dekompresor czy miałeś okazję słuchać kiedykolwiek jakiegoś ich podcastu? Ach, jeszcze nie. Jeszcze nie. To jest podcast, który odnoszę wrażenie, że również przeszedł na formę wideo, aczkolwiek mp dalej się ukazują. Także mi nie przeszkadza. Gdyby przestali publikować mp3 no to sorry memory, ale oh well. Nie mam czasu oglądać, mam czas słuchać. Natomiast w tym odcinku panowie rozmawiają o projektach, które mają na celu oszukać nas, nasz umysł i stworzyć, roz, otworzyć przed nami świat rzeczywistości wirtualnej. Omawiają m.in. takie projekty jak Oculus Rift, który jest tak naprawdę dwoma wyświetlaczami z odpowiednimi soczewkami, który oszukuje nasz umysł. Stwarzając złudzenie patrzenia na e, obraz e, e, wirtualny. Generalnie dochodzą do konkluzji, że tylko czekać aż będziemy się podłączali bezpośrednio do mózgu, aż zrobimy sobie takiego małego własnego Matrixa. So what is real Neo? To myślę, że teraz możemy przeskoczyć do podcastu Mini Masz. To jest odcinek 20. Polecanki i wpadki. To jest krótki odcinek, ponieważ autorzy z myszą na czele polecają filmy, które oglądali, gry, w które grali. A później są wpadki z... Tych poprzednich odcinków Myszmaszu, które mieliśmy okazję wcześniej wysłuchać. A tak zostały... zwane bloopery. Tak Tak, dokładnie to są bloopery. To tyle jeżeli chodzi o, e, o mini Myszmasz. To ja myślę, że teraz oddam tobie głos, bo ty chciałeś opowiedzieć e, na temat e, filmów. Ręczy tak, podcast. na temat filmów. Z przyjemnością zawsze słucham mojego filmu, a tutaj akurat z 20. wysłany przez mnie odcinek na w lodówce. E, tam chłopaki mieli trochę problemów technicznych, ale audycja wyszła w sumie całkiem fajnie. Dyskutowana jest głośna, wtedy w tamtych dniach e, bardzo decyzja o wyborze Ben Fleka e, do roli e, Batmana w kolejnym filmie Man of Steel. E, I Mimo problemów technicznych audycja wyszła, wyszła ciekawie. Ja zawsze z przyjemnością słucham Janka i Przemka. Nie gorąco ten podcast polecam. Filmy są trochę moim tematem, jakimś moim zainteresowaniem, w którym się trochę w związku z czym ten podcast akurat w zeszłym i bardzo lubiłem go słuchać. Zdarzają się również goście, występował tam i Tytus hodys, jest i w poprzednim odcinku chyba z 13 dotyczącym Elysium był też. O ile no dobrze pamiętam, jeszcze wejdę szybko, sprawdzę. Pojawił się Dawid Adamek z NoR Cafe, też bardzo ciekawego serwisu o kulturze, którego to był debi debiut podcastowy. Moim zdaniem całkiem udany. I także gorąco zachęcam do słuchania i mojego filmidła. A ja mogę jeszcze z tego dnia wyciągnąć na światło dzienne podcast Nauka XXI wieku prowadzony przez Borysa Kozielskiego zresztą, o tytule Fizyka w ekonomii i naukach społecznych. W tymże odcinku gościem jest nie kto inny jak fizyk, który tak naprawdę zajmuje się tematami, wydawałoby się odległymi od fizyki, ponieważ rozpatruje i studiuje nad emocjami przekazywanymi w środkach komunikacji Elektronicznej, takimi jak e-mail, czy na przykład wiadomości na czacie czy Facebooku. E uh -huh. Pojawia się bardzo ciekawe stwierdzenie pod tytułem, czy nie przydałby nam się przycisk coś ala spelczek? Tak? Sprawdź pisownie, to taki przycisk, sprawdź emocje, e jakie przekazujemy, ponieważ można przekazywać e różne emocje, nawet nie zdając sprawy z tego, e Jakie te emocje przekazujemy. Tak, myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tym bardziej, że szczególnie, znaczy nawet w mowie yy, tak potocznej czy bezpośrednio rozmawiając z kimś, e, bardzo często można zaobserwować to, że yy, mówimy do siebie tak e, idiota, głupek itd., a mówimy to w sensie pozytywnym. Tak? następuje taki zupełny rozdźwięk między tym, co wymawiamy, a tym, co mamy na myśli. E, w naszym, nie tylko w naszym języku. Więc myślę, że temat jest bardzo ciekawy, i nawet w, w świecie realnym, gdybyśmy spróbowali z tym, zwracać większą uwagę na, e, na to, jak, tak, jak mówimy, co mówimy, i mówili zgodnie z słowa, zgodnie z ich przeznaczeniem, e, no mogłoby mieć to pozytywny wpływ na naszą komunikację. Mhm. Taka dygresja. <śmiech> mm, tak. Kolejnym podcastem jest znowu podcast Powyżej Uszu. E, tym razem odcinek nosi tytuł dr Mirosław Filiciak e, Pan doktor Mirosław jest autorem książki e, Zaraz sobie odświeżę pamięć e, Tytuł książki to e, Media wersja beta Polecam Przynajmniej z podcastu wynika, że jest to ciekawa książka A w podcaście m.in. mowa o grach O e, naszej obecności w mediach o tym, czy też była taka myśl sformułowana, kiedy jest czas na i, i dlaczego te wszystkie konsole i, i gry się kurzą w tej chwili na strychu. Ech, miałem inaczej o tym powiedzieć, ale właściwie dopiero sobie przypomniałem, że tego słuchałem, raczej telefon mi przypomniał, więc miałem troszkę mało czasu na e, sformułowanie e, myśli. Jeszcze zobaczę, czy przypadkiem e, czegoś nie wysłuchałem. Cześć. A tak w międzyczasie powiedzmy, ile powinniśmy mieć audycji, żeby jako nowy podcast, żeby się znaleźć w katalogu podcastów. E, to znaczy, jak dla mnie, każdy podcast jest dobry, nawet taki z jednym to muszę... odcinkiem. Natomiast... A, to muszę zgłosić i może zajawię, bo to jest ten podcast, o którym mówiłem, kiedy byłem gościem ostatnio w lipcu. Hmm. E, na no, Początek sierpnia, e, w sierpniu. E, udało nam się z wielkiem zacząć nadawanie na początku trochę nieregularnie, bo mieliśmy dwie audycji jedną z relacją z Woodstocku drugą, o której są wspominałem. Później mieliśmy takie półtora tygodnia ciszy, nadaliśmy jeszcze dwie audycje z Masturbatorium. Udało nam się nadać na żywo jedną audycję w plenerze. To był jeszcze na początku taki podcast na żywo. A teraz już zaczęliśmy nie tylko nadawać na żywo, ale też publikować nagrania. No i chciałem zająć i zaprosić do słuchania na rvp.wolnakultura.pl Mamy już też odpowiednie recesje. -y, rozwijamy stronę powoli. Tworzymy też własne słuchowisko, które w tym momencie jest na podstawie scenariusza napisanego przez Julka. Prezentujemy też muzykę, którą Jurek tworzy i której to płyta będzie miała premierę w ciągu dwóch tygodni. I tak rozmawiamy w, generalnie o otaczającym nas świecie, choć audycja jest raczej skierowana do osób dorosłych. <todgłosznieć> Więc to tak chciałem zajawić podcast Radio Welpieprzyń, który postaram się dziś albo jutro umieścić w katalogu podcastu. więc on już będzie stałe, stale obecny w przeglądzie. Bo nadajemy w tym razem, czy przerzuciliśmy się już na nadawanie regularne, więc nadajemy audycje krótsze, ale trzy razy w tygodniu. A więc proszę. w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.30 zaczynamy nadawanie ze studia masturbatorii. Ja się muszę tam do was kiedyś wybrać i wam poprzeszkadzać. Zapraszam cię. Gorąco jeszcze jakbyś przyszedł i przy okazji przeszkadzenia rozwiązał nasz problem z wyłączeniem mikrofonu, bylibyśmy niesamowicie wdzięczni. <laughs> Bo nie możemy sobie z tym poradzić. Jest już lepiej trochę, ale dalej nie jest wyłączony i nie wiem zielonego pojęcia jak to zrobić. No dobrze, to teraz możemy przeskoczyć do 22 hmm. sierpnia. I ja zacznę sobie znowu podcastem prowadzonym in English, po angielsku, po angielskiemu, e, którym był e, Polish Jokes e, pod tytułem Interview with Free Talk Live. A właściwie nie, nie, z, e, nie ze stacją radiową Free Talk Live, tylko z jej twórcami. <laughs> z Ianem i Markiem. Mhm bardzo ciekawy odcinek myślę, że tu jedyną barierą dla niektórych może być język natomiast polecam Martin nie omieszkał zadać gościom pytania co wiedzą o Polsce i czy znają jakieś polskie żarty jak sama nazwa programu wskazuje Polish jokes również polecam odnoszę wrażenie, że Martin wraz z zmianą, ze zmianą języka na angielski troszkę podniósł poziom swoich audycji, natomiast niestety będzie się to już niedługo kończyć, ale, ale o tym może później, a może nie. Natomiast jeszcze z 22 sierpnia mam podcast Odwyk. Pierwsze Nie Podważaj. Martin zżyma się na wszystkich, którzy e, stwierd twierdzą, że, że ojej, że, że to, co on mówi, to głupoty, że to, co ktoś mówi, to głupoty i że Sir Macik buczy, bo buczy. <głosy> Stara się <głosy> buczy. jak najmniej. Rękę mi ścierpał i musiałem ją ruszyć, więc buczenie się wróciło. <głosy> No to tyle w podcaście nie podważaj. W ja myślę, że teraz możemy e, przejść do podcastu Diabelskie Ustrojstwa, który co prawda ma już cztery odcinki, ale chyba po raz pierwszy się pojawił w katalogu, e, ponieważ po raz pierwszy mi się ściągnął. Mhm. Jest to podcast prowadzony przez użytkownika i fana e, komputerów właśnie sprzętu marki Apple. A i wbrew pozorom nie jest... A, nie wbrew obiegowej opinii, przepraszam. <głosy> <głosy> tak, to był myszmasz, to był jingle na żywo. <głosy> tak to jest, jak człowiek się bawi telefonem, bo ma listę podcastów wysłuchanych na telefonie. A nie, na nie komputerze. Trzeba być strażni. <głosy> anyway, w podcaście Diabelskie Ustrojstwa e, możemy usłyszeć opinie różnych przedstawicieli sfery makowej e, tej takiej znanej sfery makowej prawda, tych, tych, których na co dzień słyszymy w innych podcastach tudzież wideokastach e, ich opinie na świeżo nagrane na tuż przed, jak i po e, premierze prasowej, po pokazie prasowym filmu a jakże inaczej, Jobs filmu, który zbiera bardzo różne recenzje, choć z tego co czytam przeważają raczej te negatywne. Szczególnie odnoszące się do samego sposobu przedstawienia postaci Jobsa. Gdzieś usłyszałem takie dosyć zabawne stwierdzenie, że o ile Ashton Kutcher nie słynie z tego, że jest jakimś wybitnym aktorem, to wyraźnie widać, że w tym filmie robi co może, stara się jak może, ale reżyser mu w tym usilnie przeszkadza. Mhm. Także i były i takie recenzje. Ja jeszcze nie byłem, mam nadzieję zobaczyć, i może gdzieś w się audycji Radia pierśnik uda mi się coś o temu powiedzieć. To... Idziemy dalej. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o diabelskie ustrojstwa. A teraz podcast. Właściwie to był krótki podcast. Geek Cloud, nieudany projekt, czyli Ubuntu without Edge. A tak, to była to taka właściwie... wielka zbiórka spot, pieniędzy. Nie? To był taki Sła? spocik. To był taki krótki spocik, w którym Byteater e, powiedział tylko o tym, że się nie udało. Co to było i że się nie udało i, i tyle. Tak, no, to no możemy ewentualnie to powiedzieć. Może to był taki pomysł e, na, e, przez, czy, był to pomysł kanonika e, na to, żeby zebrać pieniądze na projekt, sfinansować go i pokazać jak dobrze działa e, crowdfunding. Cel był dosyć spory w tym momencie, jakby cel tego jaka była ta kwota, którą zbierano nie pomnę, natomiast szło całkiem dobrze, dobrze, żarło i zdechło, nie udało się tych pieniędzy zebrać, więc projekt nie powstanie, bo dla przypomnienia pieniądze są zbierane w crowdfundingu z reguły w ten sposób, że deklarujemy wpłatę jakiejś określonej ilości pieniędzy, którą to czynimy dopiero kiedy uda się zebrać określoną ilość funduszy. W związku z czym często też się robi tak zwane poziomy, żeby już rozpocząć pracę, zbiera się początkową ilość pieniędzy. Jak się zbierze, to wtedy następuje pierwsza fala wpłat, prace się rozpoczynają i zbieramy dalej. Tutaj postawiono na to, że stawiamy dużą kwotę. Jak zbierzemy ta, całą, to robimy. Jak, nie, jak tego nie zrobimy, to nie zbierzemy. więc Był to bardzo głośny przypadek, dużo się o tym mówiło, szczególnie kiedy to jeszcze dobrze żarło, to nawet było omawiane w takich dużych, na takich dużych blogach jak AntyWeb czy SpidersWeb. Po czym niestety pieniądze zebrać się nie udało, więc Canonical ma tutaj porażkę i trochę jestem ciekaw, co będzie dalej w tym temacie i co dalej będzie robić Canonical. O, to tyle takiego mojego przedstawienia tematu, żeby nie jeszcze nie, za, nie zajawić i znaczy nie, nie, nie przyspojować audycji, którą przed omawialiśmy. Także zapraszam <śmiech> też do słuchania GeekCloud. Generalnie Canonical postawiło tak troszeczkę wszystko na jedną kartę, nie uważasz? Z tym, z tym właśnie. No tym właśnie z tym, z myślę, że dobrym, do... dobrym, dobrym, dobrą dobrą opcją byłoby jednak zrobienie tych wiesz, poziomów, tak, które, czy etapów, które zbieramy, e, które chcemy osiągnąć. I jak już je osiągniemy, to wtedy dopiero idziemy dalej, czy już rozpoczynamy jakieś prace, bo wtedy byłaby szansa, żeby chociażby na półbiskę, ale projekt się rozruszał nie była aż tak wielką porażką, jaką się stało. Mhm. To teraz myślę, że pora na podcast. Y... Anusz Widelec, znowu. A jego tytuł to... E, powiesz tytuł? E, studenckie tosty goalki w papryce, puszysty sernik. Gołąbki. gołąbki. A, I puszysty sernik. Pisałeś tak. golaki. No widzisz, no ja mam taką śmieszną klawiaturę, żeby nie było słychać, jak piszę. Okej, okay, studenckie tosty gołąbki w papryce i puszysty sernik. A w tym podcaście e, Paweł Prokopowicz... Nie udało mu się spotkać z Jackiem. Hmm, czyżby mak nawalił? Natomiast. A wiesz, my dużo nie mówmy, bo nam się nie udało spotkać z połową prowadzących, czy nam coś nawaliło? To raczej im. Im no, to wiesz, też nie, nie robimy również dobrej reklamy. Anyway. Paweł wyciąga z szuflady archiwalne nagrania. Jedno jest właśnie. To o studenckich tostach, gołąbkach i nie tylko jest z Pawłem Durajem, czyli autorem podcastu Inny Koncept. Ex Wsiok. Tak, będę to przy, będę o tym przypominał. <śmiech> <śmiech> nie, Wsiok był całkiem spoko. Inny koncept generalnie też jest spoko. No Natomiast brakuje troszkę takich słuchowisk, jak były we Wsioku realizowane, ale nie o tym, bo w tym nagraniu z szuflady Paweł Duraj opowiada o tym jak to się żywili e, mieszkając na stacji, mhm. dlaczego tosty i jakie te tosty są najlepsze a poza tym e, gołąbki w papryce czyli e, takie danie które Paweł kiedyś zrobił e, Zrobił je w momencie, kiedy stwierdził, że A, nie chce mi się uczyć, tam sesja, nie tamki sesją. Mhm. Zrobię gołąbki w papryce. Wiadomo, tak... jest to taki moment, kiedy robimy wszystko, żeby tylko nie robić tego, co mamy do zrobienia. <głos> Dokładnie. Stwierdził, że sobie zrobi e, gołąbki w papryce, czyli zamiast kapusty, zamiast się bawić w zawijanie, e, będzie e, wpakował farsz do papryki i ją gotował i takie tak mu wyszły gołąbki w papryce, a puszysty sernik to jest druga część tego nagrania. Przepraszam, i, i tutaj znów babcia Pawła, Pawła, Pawła Prokopowicza, nie Pawła Duraja, opowiada o tym, jak zrobić naprawdę dobry sernik, który, który jest taki zupełnie inny od tego, co serwują nam różne piekarnie. No, pomysł zapraszania, zapraszania babci do opowiadania o przepisach jest czymś wspaniałym i przecież, że nawet nie, może nie tylko akurat tutaj w podcaście, który właśnie omawiamy, ale jest to jakiś pomysł na to, żeby dokumentować te przepisy na dania babci, które nam tak zawsze smakują I, i żeby móc je ewentualnie przyrządzić samemu, bo są i takie momenty, że chciałoby się, a nie da się wpaść do babci. <śmiech> także e, to były studenckie kołąbki i puszysty sernik a teraz e, Lorem Ipsum Antyziemskie e, to jest podcast prowadzony przez Krawca e, który był, może być znany właśnie oprócz Lorem Ipsum z podcastu Hero, który chyba też się ukazywał w katalogu, a jeżeli nie, to był do słuchania w Radiu na Fali. Zresztą Krawiec udziela się w Radiu na Fali, ale i nie tylko, bo czasami zadzwoni też do kontestacji. Natomiast w tym odcinku Krawiec, a raczej jego wredny brat bliźniak, Krwawiec, Krwawiec prowadzi dosyć długą audycję, w której wylewa swoje żale na ziemian, Twierdzi, że wraca na Aldebarana i że rzuca to wszystko w cholerę. A to muszę wypikać. Ups. <śmiech> I, a, i dzwonią też Karaczany. O. Także nie mogło się obejść bez papieża, bez, bez, bez Karaczanów. A kolejnym podcastem, który mógłbym i chciałbym omówić jest znowu podcast powyżej uszu, z tego co kojarzę. Podcast o tytule Szymon Holzman i Kultura Gniewu. Szymon Holzman jest współzałożycielem wydawnictwa Kultura Gniewu. Z tego podcastu dowiadujemy się w jaki sposób zaczęło się, jak wygląda proces wydawniczy i Dlaczego na przykład, e, jak potoczyła się historia polskiego komiksu? Dlaczego pewne wydawnictwa zaczęły w taki sposób, a pewne w sposób inny? To ja myślę, że teraz e, oddam Tobie głos. A tak, została z 29 września, wysłana przez mnie audycja. Tyflo Podcast o Downcastie, który jest programem do słuchania podcastów na IOSa. Więc może polecam po pierwsze wysłuchanie, po drugie zapoznanie się z tą aplikacją. Audycja całkiem, całkiem ciekawa, wysłuchałem z zainteresowaniem. Hmm. I kolejnym to już z 30. Tu jest to moje pierwsze zetknięcie się z nadgryzionymi. E, którzy poświęcili odcinek e, Nexusowi 7 w porównaniu z iPadem Mini. E, o ile jestem jakimś tam sceptykiem tego typu e, porównań, czy, czy mało z takich, które rzeczywiście były dla mnie bardzo interesujące, czy zrobione dobrze, to muszę przyznać, że tutaj podeszli całkiem rzetelnie i słuchało się tego dobrze. Mhm. No kolejnym podcastem z 30. będzie Wodnikowe Wzgórze, czyli e, kombinat. Przepraszam, nie kombinat, y, Gniazdo Światów w wykonaniu, y, wykonaniu Godaja, <głos> y, który opowiada właśnie na temat y, komiksu, y, komiksu albo książki Wodnikowe Wzgórze. Y, wcześniej również wypowiada się y, na temat y, personifikacji zwierząt. Y, dlaczego mu się to nie podoba no i porównuję ten komiks do innego komiksu, którego tytułu niestety w tej chwili nie pomnę, bo słuchałem go przed chwilą praktycznie tego podcastu i naprawdę w momencie, kiedy przypominałem sobie podcasty poprzednie, jakoś ten mi wyleciał z głowy natomiast polecam Godaj, Bartek Wiedrzycki Godaj zawsze robi e, ciekawe podcasty czasami pojawiają się w nich bluzgi jak w Dziadach z lasu ale generalnie warto słuchać, ja zawsze znajdę czas żeby tego wysłuchać, chociaż Bartek się zaborzył i bardzo nie chciał, żeby omawiać jego podcasty, wręcz w pewnym momencie chciał, żeby być wyrzuconym z katalogu, to no ja myślę, że i tak będę omawiał, szczególnie jeżeli mam coś do powiedzenia na ten temat. no Tym razem trochę nie wyszło, ale oh well. <ścoughs> o, to już ostatnie dwa podcasty, które mamy do omówienia. E, przy czym, e, tak jak w zeszłym miesiącu e, jeden podcast zostawiam sobie na koniec, bo będzie absolutną perełką. A drugi podcast to Tyflo Podcast y, emigranci, w którym to pojawiają się y, osoby niewidome, jak i słabowidzące żyjące za granicą. I to ciekawe, bo jeden z gości jest y, zamieszkuje y, kraj skandynawski, konkretnie Szwecję, a drugi mieszka w Irlandii, z tego co pamiętam. I tutaj mamy bardzo dobrze pokazane systemy socjalne, takie jak jest właśnie w skandynawskich krajach, mhm. jak i tak troszkę mniej socjalne, jaki mamy w Irlandii. Ciekawe porównanie, szczególnie zważywszy na to, co na co dzień mamy z naszą polską służbą zdrowia, jak i innymi ja właśnie, instytucjami. Ja właśnie wrzucam ten podcast do swojej kolegi odtwarzania. Więc jeszcze go pewnie dziś lub jutro wysłuchałem. I ostatni podcast. Ostatni Perełka. podcast to jest Historia mojej emigracji. Odcinek 33. Ja w zeszłym miesiącu powiedziałem coś takiego, że chcemy więcej Janusza, bo odcinek 32 miał tytuł Janusz. No i tutaj Artur Kurasiewicz, jeżeli dobrze pamiętam, wysłuchał mojej prośby. I mamy drugą część rozmowy z Januszem, który tym razem opowiada o swoich przygodach, jakie przeżył w Brazylii, o tym, jak mało nie zginął, jak polował na tygrysa, panterę, czy coś w tym stylu, o tym, jak spał na drzewie, o małych muszkach, które są bardzo upierdliwe i powodują śmierć niewłaściwie stosowane. Tak, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem farmaceutą i takie tam, i takie tam. W każdym razie, no to jest no, kto słuchał poprzedniego odcinka, ten powinien zdecydowanie wysłuchać tego odcinka, bo to jest ten sam człowiek, e, tak samo ciekawie opowiada. Zdecydowanie e, polecam e, podcast pod tytułem His Historia mojej emigracji, odcinek 33 Brazil. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o e, podcasty omawiane w sierpniu. I myślę, że w tej chwili możemy. Mamy dwie opcje. Albo kończymy mm. tę farsę i, i idziemy spać, albo robimy jakiś afterek dla, dla wszystkich trzech słuchaczy, którzy nas słuchają. Ja myślę, że możemy zrobić jeszcze jakiś krótki afterek Bo szczerze mówiąc, bardzo nie chcę mi się jeszcze bać za pracę, a czekam dzisiaj całą noc na pracy. Mm -hmm. Także proponuję jeszcze krótki after. <laughs> To ja może teraz puszczę dżingla. Uh -huh. Tak, żeby, żeby nie było. I przejdziemy sobie w tryb afterowy. Raz, raz. Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK. Zapraszam w każdy piątek cztery po północy. my name more time No to wróciliśmy na antenę sobie mogły tak sobie pogadaliśmy poza antenowo, kiedy wysłuchaliście tej komerchy, tej promocji innych podcastów, ale prawidłowo w ogóle ostatnio brakuje mi promocji innych podcastów w podcastach, które słucham. Czy, czy ty spotkałeś się właśnie z podcastami, w których są promowane inne podcasty? Bo tak naprawdę Nie. chyba... Znaczy no, my w Radio World piercing się staramy promować e, albo trochę znajomych, a, co całkiem już z sukcesem, jeśli chodzi o piercing, ale e, z, też mamy taki cykl, w którym raz w tygodniu wybieramy sobie fundację, którą, e, o której chwilę opowiadamy i do której wspierania zapraszamy, więc nastawiamy się na razie na promowanie fundacji mhm. e, i jak się wątpię, ciekawych projektów. Ale to te fundacje takim stałym elementem, który w każdą środę się będzie pojawiał. W każdą środę wybieramy fundację, której chwilę opowiadamy. Taką raczej mało znaną. E, pojawiły się też... Znaczy bardziej znane też bo by była, by była Fundacja Nowoczesna Polska, ale e, na przykład ratowaliśmy e, o, czytałem żeby Czytałem na, Tak, żeby, żeby nie żyły na Bruku, Więc promowaliśmy jeże między innymi. Promowaliśmy też e, fundację e, zajmującą się... Z ochroną czy ratowaniem bezdomnych zwierząt, tak, które y, pełni rolę schroniska, i takie działania podejmujemy. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o promowanie podcastów, na razie nie, bo jesteśmy trochę mali, ale się staramy być coraz większy. No i właśnie brakuje tego, jak już mówiłem, że brakuje mi strasznie takiego promowania podcastów, bo tak naprawdę chyba tylko w radiu Stephen King spotykam się w tej chwili z promocją e, innych podcastów. Mm. W wolnej kulturze na pewno nastąpi takie wzajemne promowanie, ponieważ startuje to poza klubem dyskusyjnym, wolnym graniem, radiem Wielpiecznik. E, wystartuje jeszcze parę takich mniejszych projektów, więc myślę, że będzie to z bardzo ciekawymi ludźmi, więc myślę, że się będziemy się wzajemnie wymieniać wiesz, środkami czy, czy, czy, czy zapraszać się nawzajem, żeby na różne tematy w różnych audycjach porozmawiać. Mm. Taki ładny I taki product placement wolnej kultury. No. A to już chyba stały element, ponieważ jak poprzednio byłem, też tak ładnie promowałem wolną kulturę. Nie no co to jest projekt. Tak, trzeba swoje dzieci chwalić. A mam z czego być do mnie hmm. No, ostatnio dawno wolnego grania nie było. No tak, czekałem. Czesio się zobowiązał, że przygotuję, ale <laughs> ponieważ cisza, to moje będzie w tym tygodniu jeszcze opublikowane. O, proszę. Ale będziesz za miesiąc w podcastofonie? Jeśli tylko mam zaproszenie, oczywiście. Jak najbardziej. E, ale wiesz dlaczego pytam? Mm, dlaczego? Bo co prawda ja i tak tego wysłucham, ale no, zostawię tobie tę przyjemność omówienia własnego podcastu. Okej. Okay. To jest właśnie fajne. Nie ma to jak zaprosić autora i kazać mu omawiać własne dzieło. No, to prawda. A właśnie wolne granie będzie tym razem nadawane na żywo, ponieważ no, bardzo, bardzo mi się spodobało nadawanie y, Radia na żywo, w związku z czym y, uznałem, że wolne granie również będzie, będę miał mniej roboty z montowaniem tego i będę mógł to szybciej i może dzięki temu częściej wydawać, jeśli będę to robił na żywo i później po prostu tak gotowy stream wy, wypuszczał. Bardzo dobrze się to mhm. sprawdza w RVP. No rzeczywiście, szczególnie, w, szczególnie z, ze względu na to, że nadajesz z Linuxa, gdzie masz całkiem fajny program, taki jak IDJC, którego sam używam. Który wreszcie zaczął działać, nie? bo pamiętasz jak nad tym siedzieliśmy tak. i było dosyć kiepsko. <laughs> Ale wiesz co, ja dzisiaj ogólnie z Linuxem są ciekawe rzeczy, bo ja na przykład dzisiaj tuż przed audycją miałem wszystko ustawione i nagle zniknęła mi jedna wirtualna karta dźwiękowa. <laughs> Po prostu zniknęła. Tak, ale wiesz, zauważyłem, że to nie, nie jest to chyba tylko i wyłącznie kwestia Linuxa. Bardzo często spotykam się w, w tym tygodniu, we wcześniejszym, że gdzieś rzeczy, które gdzieś wydaje się, że są, że jest oczywiste, tak, że powinny działać. Niestety nie działają, sprawiają problemy. Nagle technologia staje na, na drodze do jakiegoś wykonywania działania, podejmowania działań. Gdzie spodziewamy się, że raczej mamy taki rozwój technologiczny, nie powinno być problemów, a niezależnie to tego, czy to było na Macu, czy to bo na Midauszu, czy to było na Inuku, te problemy występowały. Zawsze był z czymś żeby zacząć coś robić, mieliśmy problem, musieliśmy jak go rozwiązać. Hmm. Więc jak już go rozwiązywaliśmy, to później mało kiedy dostawałeś trochę żeby jakieś działanie podjąć. No cóż, takie życie. No, tak. Idąc tym tropem, właśnie starałem się przenieść serwer, na którym obecnie stoi wolna kultura. Przeniosę go, ponieważ to jest skrzynka, która stoi u mnie w domu. Przeniosę go do hackerspace'u i strona się też przeniesie może na innym serwerze. Natomiast ten, ten stanie w stanie studium Masturbatory i będzie już tam na stałe, tak żeby każdy, kto chce wejść, nagrać podcast z e, osób tutaj powiedzmy, zainteresowanych, przyjaciół królika, mógł to zrobić bez potrzeby brania swojego laptopa i konfigurowania go. Także już już gotową stację do nadawania. Jeżeli chcesz, to bardzo chętnie pomogę przy konfiguracji oprogramowań typu nie wiem DAO, typu jakiś też prosty rekorder no, to, czy, to czy myślę, nawet jakieś że, szkolenia, że, że, można, żeby przeprowadzić. będziesz w tym tygodniu w Warszawie? Tak, w tym tygodniu na pewno będę, jutro będę na chwilę, mhm. ale nie wiem, nie wiem, czy zdążę do HS-u wpaść, bo mam po prostu ze, ze względów zawodowych muszę tam pojechać. Mhm. I na pewno będę w czwartek na dłużej. W czwartek, o czwartek jest bardzo dobrym dniem na to, żebyśmy nad tym usiedli. Ja myślę, że w czwartek, tak, tak ja wiem, od jakiejś 16 do 18 do w opór już mogę. Być. Dobra, to w takim razie tak się wstępnie umówmy. Ja przyniosę, e, przyniosę ten komputer pewnie w środę, postawię go, abyśmy go w czwartek już uruchomili. Mhm. Także to tyle, jeżeli chodzi. O. Właśnie w sumie można by było ponagrywać wideokasty przy okazji płyty dla podcastera, o której nie wiem czy rozmawialiśmy wcześniej yy, z kogutem. Kiedyś mi się coś robiło o uszy, ale ja, to dużo o tego. Y -y. Także fajnie by było przy okazji tego nagrać jakieś wideokasty. Bo... Tak, ja, ja mam teraz nawet bardzo czas się studio. To robić. No, tak. studio. <laughs> zaraz odpalę sobie patchage i zrobię zrzut ekranu tego. bo. Okay. to jest naprawdę imponujące połączenie. E, a propos materiałów na podcastera, e, mi zdarzyło się robić taką nie najgorszą prezentację. już tam gdzieś od tego czasu jeszcze to dopracowałem, natomiast rozmawiałem na temat tego, jak szybko odpalić swój serwis podcastingowy na WordPressie. Mm -hmm. e, i była taka prezentacja, która dawała podstawy do tego, informacje o tym, jakie wtyczki używać, co, na co uważać przy konfiguracji żeby jak najszybciej zrobić swój własny serwis podcastingowy o proszę. i nadawać. No myślę, Także że to jest to coś, co tam przyda. też mogłoby się znaleźć. Jak najbardziej. Jesteśmy pewnie zainteresowani y, również i tym tematem. Bo tak w sumie, znaczy, żebym się troszkę nie zainteresował głównie tematem podcastów zagranicznych. To biorąc się, że ten temat Ipsos nadawać nie bardzo bym wiedział jak, gdzie to robić, bo nie ma jakichś takich hubów, które w podobie do no tambra czy jakie są. Lipsyn na przykład, który chyba nie wiem czy ma w tej chwili darmową wersję, ale kiedyś tam miał. Jest Blubry który też przy, za niewielką opłatę może trzymać twoje podcasty. No właśnie no za opłatę, a miejscem... powiedzmy chcą zrobić okay. tak, bloga, mam Tumblr, mam blogspota, mam parę innych platform WordPress.com. Faktem oczywiście, rzeczą oczywistą jest to, że podcasty nie są tak popularne jak blogi. Ale takie właśnie informacje, jak sobie postawić nawet na jakimś niezbyt drugim hostingu serwis y, do nadawania z rsss RSS i wszystkim, co potrzebne, z playerkiem, y, że byłoby wartościowe. No, ja myślę, że również, że, że jest to. Takim hubem, coś... y, takim właśnie hubem czy serwisem hostującym podcast do nadawania staje się właśnie wolna y, Kultura. O proszę, Bo, czyli jeżeli... nie znam tych platform, o których wspominałeś, natomiast pod warunkiem że podcast będzie na Creative -y Commons wydawany. takie treści, które pozwolą wydawać bez problemu na tej licencji, to będzie można się u nas hostować i dołączyć do Hama, który kiedyś się nazywa ostatnią. W sensie, no nie wiem, jesteśmy po prostu serwisem podcastingowym, w którym każdy, kto chce, może się do nas zgłosić. My oferujemy hosting. Mamy platformę gotową do tego, żeby nadawać, publikować podcasty. No i chcemy to chcemy w ten sposób rozwijać. Ja to zapraszam na Kulturę To to dobra, wiadomość. to dobra wiadomość. Muszę przyznać, że jeżeli tylko jesteście w stanie hostować MP3, to całkiem ciekawa alternatywa dla gotowość już jest. mp no możemy hostować w dowolnych i OGG, bo nadajemy i w OGG, no. okay, w dowolnych ilościach możemy te nagrania hostować. I już to robimy. No, to, to całkiem dobra wiadomość myślę dla ludzi, którzy chcieliby na przykład zacząć z własnym e, podcastem a podejrzewam, że e, jeżeli ktoś jest z Warszawy to też nie będzie większego problemu żeby się kiedyś tam umówić i na i przykład zostać ze studia dokładnie także także myślę, że, że to całkiem dobrze w wolnej kulturze no do tej mam tak naprawdę jednego, chętnego miałem, który u nas hostuje swojego, nie? będą one wkrótce, bo jeszcze ich tam się do pracowuje nie chcę tak pójść na żywioł, jak ma to robimy. Mhm. Także tutaj będzie to być pierwszy przykład, mimo tego, że ona kultura już działa przez ponad rok, to I cały czas jesteśmy w tym trybie, od samego początku jesteśmy gotowi do hostowania innych podcastów, to Wreszcie się udało, mam pierwszego chętnego i będę starał o tym mówić jeszcze głośniej, bo w wolną kulturę czekają spore zmiany. więc mam nadzieję, że Janie będzie jeszcze głośniej niż teraz to mówię, powtarzając i nazwę co chwilę. Ja myślę, że że my bardzo chętnie jako Radio Ethercast będziemy w stanie i chętnie was transmitować ewentualnie jeżeli będziecie zainteresowani dodatkowym źródłem. No właśnie jest z czymś, o czym chcę z tobą, tylko będziemy mieć trochę więcej czasu, więc może czwartek będzie dobry, żeby o tym jeszcze dłużej podyskutować już może przejść do jakichś szczegółów i konkretnie ustalenie ja na działania. Tak, tak. No tak, do tej prace ja już się widzieli, to tak byliśmy trochę w przelacie, więc może tym razem by się udało to ustalić, coś rzeczywiście już zacząć działać. No ja Cię tutaj zaspomadzałem na czacie moim grafem połączeń. Już się wczytuję. Bardzo ładny o, jest. A to są tylko interfejsy, których używam, bo tam gdzieś w koło, w po bokach są interfejsy, których nie używam, ale też są. No, linia połączeń jest coraz razy bardziej uporządkowana od tego, co możesz zobaczyć w przeciętnym raku w serwerowni. To akurat prawda. Ale jakbyś zobaczył plątaninę kabli u mnie przy mikserze, to byś się zdziwił. Rozumiem. <grym> to wygląda tylko dobrze w takiej wirtualnej reprezentacji, tak? Tak, no wiesz, <grym> sum, właściwie teraz y, mikser mi tylko pomaga przy odsłuchu. Bo odkąd mhm. nadaję pod Linuxem, to równie dobrze mógłbym nie mieć miksera, wystarczyłby mi mały przedwzmacniacz, i zasilanie fantomowe do mikrofonu. Mhm. Całą resztę realizuję za pomocą software'u. Tak? Tylko mam odsłuch na mikserze i, i wejście mikrofonowe w tej chwili. A reszta jest z tym zawiłym grafem połączeń, który ci wysłałem. No robi, robi wrażenie. No Są tutaj interfejsy, których nazwy tylko mi coś mówią, ale... I tak to jest. Nadawanie nie jest rzeczą prostą. Wbrew no, pozorom. Właśnie jest. Tylko czasami jest irytujące. Czy Właśnie w takich randomowych, zupełnie losowych przypadkach technologia potrafi zacząć przeszkadzać. Mhm. I wtedy przestaje być prosto. Z tego doświadczyliśmy, kiedy staraliśmy się przygotować do nadawania y, podcastów u mnie, kiedy nie udało nam się nadać poprzedniego podcastofonu. Także tak, pewnie bardzo dobrze to pamiętasz A przy kolejnej próbie Nadawania Radia Wolpiecznik Już wszystko działało to w The Box To się nazywa złośliwość rzeczy martwych No Chociaż przy ilości różnych okruszków W mojej klawiaturze może być całkiem żywy Mówisz, że już uzyskała świadomość? Yy, wiesz co, mam nadzieję, że jeszcze nie, ale czyszczenie to nie tobie się przydało, bo jak mamy... Oj, znowu buczę, no, bo nie mogę buczyć. tego przerwać, coś się stało, o. kurczę, są muszę laptopa pod kątem, żeby nie buczeć, Wyobraź to sobie? To jest fail technologii. Niedługo, żeby nie buczeć będziesz musiał stać na jednej nodze trzymając laptopa trzema palcami lewej ręki pod kątem 37 stopni. A prawą tak, ręką... Tak, a językiem utrzymając... jeszcze zapać za pióron ochron, nie? <laughs> tak. Nie, <laughs> ja muszę, muszę nabyć tą kartę na Allegro, bo jest kiepsko. Polecam, polecam. Nawet te najtańsze interfejsy audio USB Beringera są całkiem spoko. Mhm. Sam mam takie dwa. <laughs> ja nawet, wiesz, byłem bardzo minę zaskoczony jakością, jaką daje ci prosta karta na USB za 5 złotych z Allegro. No, Wysta była wystarczająca do początkowego nadawania. Korzystałem z nim przy starym laptopie tylko wymieniałem te karty kupowałem nową kartę za 5 zł średnio raz na miesiąc ponieważ przy mojej mobilności e, związanej z laptopem szczególnie w tamtym czasie kiedy Cię dużo działałem. podróżowałem z nim e, to naprawdę zawsze musiałem mieć przy sobie taką kartę USB w zapasie. Ale bo to z tą kartą na USB to trochę tak jak z modemem gdzieś, gdzieś ruszysz, zahaczysz i poszła. No, niestety. Ogólnie nie lubię, jak coś wystaje z komputera. Dlatego chciałbym sobie kupić stację dokującą do laptopa. Ojej, różowy kot. Rzucę linkę. sznurka. Z różowego kota. Oooo... W sumie to powinniśmy... WO! Mówi... No... O kurse. Jak się zastanawiam... A dzisiaj byłem świadkiem rozmowy, w której Aha. stwierdzono, że jak są, że jak są yy, pluszaki typu zielony kot w sklepie, to dzieci się nauczą, że, że takie koty tak wyglądają, a później się dziwią, że kot jakoś nie wygląda na zielono i coś jeszcze zrobić, żeby wyglądał, że był zielony, tak? A w tym momencie <grym> mamy różowego kota, Wow. <głos> różawy kot no? no zastanawiałem się czy nie powinniśmy tych sznurków gdzieś publicznie wrzucać ale to jeżeli ktoś będzie zainteresowany to się do nas odezwie na przykład na skype tercastnet. tak my na przykład mamy ten tryb że do czego gorąco zapraszamy słuchaczy w rvp e, wszelkie linki umieszczamy w trakcie audycji e, na czacie a my też mamy swój czat znaczy też na Ircu. Tak, mamy pokój. Właśnie, mamy też swój czat, nie więc czemu tutaj nie też. Siedzimy. No well. Ja siedzę, cały czas jestem obecny. Od. Yy... A jest tam ktoś oprócz ciebie? Nie. Ale jestem. jestem. Był kogo to 18 sierpnia, był Pepe 25. Duch nawet wpadł, któregoś tam chyba 11, wtedy kiedy mieliśmy oryginalnie nagrywać. Hmm. Yy, także czasem ktoś wpada. A ja się tu cały czas, tak samo jak i na, na kanale Nocnika, jestem cały czas obecny. Wiesz, sesja wisi, bo ja nie za często zagranę na się zawsze w trakcie audycji akurat jestem. <grym> A poza audycją również jesteś, tylko dlatego, że y, masz odpalonego klienta. Tak, <grym> <Na> dokładnie. <grym> <rowerze. grym> Ale jest to wiesz, jakoś tam zawsze pozwala... Y być obecnym w trakcie audycji, nie musisz o tym pamiętać tylko z jakiś czas zajrzeć jedno zmartwienie mniej, o gorąco polecam no dokładnie co tutaj jeszcze ciekawego jest na tym IMG urze kolejny to kot, lis, pies nie ja wiem whatever na kwejku gdzieś był dzisiaj ciekawy e, gif. O jest, już ci rzucam linkę e, Do gifa. E, gif ten przedstawia Fenneki. Obecne w, e, w siedzibie Mozambi. Hmm. Tymczasem w siedzibie Firefoxa. Taki jest podpis na kwejku. Bardzo ładny obrazek. O, liski. No. <laughs> Fajne liski. Tylko takie trochę niepodobne do Firefoxa. Nie, to są chyba Feneki, One są, Fennek jest, maskotką e, jest innego z projektów e, mozini. Yy, zaraz sobie na... yy, tak się chyba początkowo nazywała przeglądarka mobilna. wiem, no, już się tak nie nazywa. Yy, już, już nawet patrzę yy, czy jeszcze coś jest w związku z tym. Yy, no, czy jeszcze coś Mozilla robi. Fenek mobilna, przeglądarka internetowa. Poprzednikiem był Minimo. I yy, co i to się dalej rozwija? Trzeba wyjść na wersję angielską. A czekaj, Simanki to był... Nie, to nie był... Simanki dalej to istnieje. Jest to, e, jest to taki e, mashup aplikacji e, Mozini. Tam jest przeglądarka internetowa na bazie Firefoxa stabilnego. E, jest klient e, poczty chyba. Na pewno jest kompozer do tworzenia e, stron internetowych. I jeszcze coś tam było dodatkowego. Generalnie jest to taki pakiet już, który instalujesz masz wszystkie aplikacje związane z uczestnictwem w internecie, czy, czy korzystanie, aktywnym korzystaniu i jakimś tam publikowaniem w internecie, już masz gotowy zestaw. Okej. Okay. Good to know. Znaczy jakoś i tak nigdy nigdy nie, nie czułem potrzeby używania tego typu pakietów. Wysłałem ci so cute kotka. <śmiech> już zaraz już wchodzę. Fenek dalej jest rozwijany. Dzieli kod z Firefoxem i jest wydawany. Ostatnie wydanie miało miejsce 6, 6 sierpnia 2013 roku. I działa w ten sposób, że Fenek jest nazwą kodową Firefoxa na urządzenia mobilne. Okej. Okay. A, czyli I to jest nazwa kodowa. Tego, co mamy w Play Store jako Firefox. Tak, dokładnie. Tak I początkowo, tak się też nazywało projekt, miał nawet swoją ładną ikonkę z tym żeliskiem, którego mogę zaobserwować na gifie. Ale ładny, słodki kotek. No, Słodkie kotki są zawsze słodkie. No, to jest to, co internet robi najbardziej. True. A tu co to jest? Czyżby Grumpy Cat? Nie, ale ktoś... Podobny. <laughs> o nie. Definitely podobny. Gram picata. smutny kotek. Setki ty. Hmm. <laughs> Japońska wersja gram picata, nie? No? Tak. Fu Chan. nazywa nazywasz dodatku. Furczan. Ojej. Nie, furry to mi się tylko z, z, zdecydowanie z czymś innym mi się furry kojarzy. Uh -huh. Ale już po 22. Anyway, ostatnio widziałem w jakiejś tej chyba australijskiej telewizji wywiad z Grumpy Cutem. To znaczy prowadzący zadawał pytania, a Grumpy Cut siedział uh -huh. i się patrzył. I wszystko było ładnie, pięknie, aż do momentu, kiedy prowadzący nie wytrzymał ze śmiechu. I to było najśmieszniejsze w tym filmiku. Także. A coś jeszcze. Aha. A. Aha. Jeszcze jest, nie wiem, śmieszny ten. Kabaret pod Wyrwi Groszem ostatnio sparadiował. Yy, ona tańczy dla mnie. Hmm. Też jest dobry kawałek. Ale go tu nie puszczę. Bo nie jest na cycy. Ale możemy. Znaczy nawet możemy linkować, tak? Natomiast puszczać no niestety sobie. nie. Możemy linkować. Możemy spokojnie o tym porozmawiać, możemy linkować, ale niestety puszczać nam nie wolno. To prawda. W przeciwieństwie do tego, co się dzieje w radiu na fali, gdzie na audycji normalnie jest puszczona muzyka jakakolwiek, tylko na nagraniach jej nie ma. No, nie jest to rozwiązanie, na które ja bym się osobiście zdecydował. Natomiast jeśli będzie mnie trzeba na stać na opłacanie regularne za X-u, i wnoszenie odpowiednich opłat. Myślę, że jakąś przynajmniej jedną audycję taką bym odpalił kompletnie na luzie. Znaczy, natomiast jeśli się pojawi jakiś autor, twórca, którego stać na, na to, żeby odpowiednie opłaty wnosić, to z przyjemnością taki podcast również będziemy hostować. Z nimi jednak póki co opieramy się o działania kredytów których na szczęście dobrych jest ostatnio coraz więcej niemal wchodzę tak na Jamendo co dwa dni obecnie i na głównej w promowałem utworów niemal za każdym razem widzę inne utwory, które są naprawdę bardzo dobre. Więc myślę, że i malnagranie powinno zacząć się pojawiać trochę częściej myślę, że może to się uda, jeśli już wejdę w ten nawet regularne nagrywania, Bo jest, jest co pokazywać jest co promować. Tym bardziej, że właśnie ta płyta, którą tworzymy razem z Jółkiem i którą publikujemy jest takim idealnym dowodem tego i pokazem jak działa wolna kultura, gdzie korzystamy z nagrań publikowanych aktywnikami z kawałków instrumentalnych i Julek tam dogrywa swoje bardzo fajne wokale, i swoje, w których śpiewa swoje teksty swojego autorstwa. O proszę. Także tak właśnie powinna działać wolna kultura i jest to całkiem niezły moim zdaniem, tego przykład. A ja jeszcze z, z, tak wracając do tematu podcastofonu dopowiem, że pojawił się jeszcze subiektywny podcast sportowy i po długiej przerwie podcast android.com.pl które dopiero co mi się ściągnęły, więc siłą rzeczy nie mogliśmy ich omówić. <śmiech> Ale już w przyszłym <śmiech> miesiącu będą. Tak. No, e... te zostaną pominięte chyba. Albo zobaczę jeszcze. Jak nie zapomnę o nich, to, to opowiem, a jak nie, to... Powiedz mi przy okazji, gdzie na tym katalogu podcastów mogę dodać rvp? E, tam gdzieś jest taki link na górze. Dodaj podcast. Czy coś w ten e... sposób. Home, zapomnę nowości, polecane podcasty. inne ważne podcasty. Podcasty o grach, opis funkcji katalogu, propozycji kontakt. Propozycje albo kontakt, ale chyba w propozycji. Chyba, że to jeden link. O, jest, jest, jest. Dobrze, i osoby. To teraz co tak, chwilę kiedy na antenie eee, umieszczam RVP w katalogu. <śmiech> A to ty odpowiadasz za akceptowanie? Nie, to Robert Kesting. OK. MS, też S. SS. SNS, tak. Linki lepiej dawać MP3, czy OGG? No, wiesz co MP3 jest bezpieczniejsza. Bo ile ja odtwarzam wszystko, żeby... wszystko, nawet flaki, jeżeli się takie pojawiają, mhm. o tyle większość raczej może mieć problem z czymkolwiek innym niż... E plus dodatkowe informacje. No to będzie profesjonalne zgłoszenie na ten. <laughs> Poszła. Ja tu tak patrzę, czy może nie puścić jakiejś muzyczki z, z Tymendo, z Yamendo, ale, ale jakoś na razie tutaj nie widzę nic ciekawego. O, jeszcze coś mogę podzucić, tylko muszę sobie przypomnieć tytuł. A e, W sumie mamy dzienny wieczór, będzie coś spokojnego. O, już wiem, pójść Stefano Mociniego, um, utwór zatytułowany, e, już wchodzę w swoją muzykotekę. E, Stefano, to jest taki bardzo e, dobry artysta, to byłby Dobrze, już. E, to będzie chyba. <gryw> To już szukam. Bo ja oczywiście mam to w formie MP3 już na dysku, więc muszę to wyszukać. <grym> Eee, o, lecina mando, doszło. Dostałem No mm -hmm. ja teraz muszę szybko wyklikać. I już będziemy to za za chwilę, odtwarzali, odtwierali. Także Stefano Mocini w utworze Joke. Joke. Bardzo ładna muzyka fortepianowa, która dobrze działa, na, bardzo dobrze kojące działa na moje nerwy. Polecam go. Wspaniały mhm. kompozytor dla mnie, według no to mnie. To już lecimy z Stefano. I wróciliśmy po przerwie, ale ta przerwa chyba była ostatnią przerwą. Będziemy się ładnie żegnać pewnie, tak? Mhm. Uh -huh. Brzydko, że się nie pożegnaliśmy wcześniej w podcastofonie, ale... No to będziesz mógł wkleić na przykład te część tam. No, a to możemy się teraz ładnie pożegnać. No. <laughs> Także żegnamy się. Mm. Dobra, no to zar już zaraz będziemy poza antenowo i już poza antenowo jesteśmy także było